Każdy, kto używa komputer do pisania, wie, że jest tam taka funkcja, która nazywa się Spell Checker, albo też Sprawdzian Pisowni i Ortografii. Biskup Kościoła Luterańskiego pisał artykuł na temat Chrystusa. Używał do tego jeden z programów komputerowych. Po napisaniu chciał sprawdzić tekst, czy nie ma błędów ortograficznych. Włączył Sprawdzian Pisowni i Ortografii. Sprawdzian ten zatrzymał się na słowie Jezus z wyjaśnieniem, że słowo takie w słowniku nie istnieje. W Ewangelii Mateusza, rozdział 10, Chrystus mówi Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak dużo różnych imion jest na liście religijnej. Tak dużo, że mogą wypełnić całoroczny kalendarz. Cała długa litania. Warto zastanowić się że Chrystus nie mówi, że będziecie znienawidzeni przez ludzi, mówiąc o imieniu Mojżesza. Nie mówi, że będziecie w nienawiści, gdy będziecie mówić o imieniu Dawida. Pismo Święte nie wspomina nic, że będziesz w nienawiści, mówiąc dużo na temat imienia Marii. Ale Biblia wielokrotnie przypomina, że będziesz znienawidzony z powodu imienia Chrystusa. Nasza logika podpowiada nam, że jeżeli mam być znienawidzony z powodu imienia Jezusa Chrystusa, powinienem milczeć, nic nie mówiąc, lub nawet nie wspominając tego imienia. Bo z powodu imienia Jezusa mogę być posądzony o różne rzeczy, a nawet znienawidzony. Po co się narażać? Zamiast wielu słów użyjmy przykładu. Chrystus wędrując po ziemiach palestyńskich uzdrawiał ludzi, jak czytamy w Ewangelii Marka, rozdział 7. Przyprowadzili mu głuchonimego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przekazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym bardziej to rozgłaszali. Koniec cytatu. Chrystus nakazał uzdrowionemu i tym, którzy to uzdrowienie widzieli, aby nic nie mówili. A oni co? Im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. Dlaczego? Załóżmy, iż któregoś dnia jedziesz samochodem, jest wypadek, samochód pali się, ktoś przybiega, ryzykując własne bezpieczeństwo, ratuje cię z groźnego pożaru, ale jednocześnie nakazuje ci, aby nikomu o tym nie mówić. Jak długo będziesz milczeć? Gdy człowiek doświadczył czegoś szczególnego, coś niezwykłego, jak długo można na ten temat milczeć? Nawet gdyby to później okazało się kosztowne i bolesne, jak długo nic nikomu nie mówić? Kiedy przez długie lata szukałem odpowiedzi na różne ważne pytania, gdy odpowiedzi nie znalazłem w książkach, filmach, w kościele, w religii i dopiero gdy przyszedłem do Chrystusa, otrzymałem odpowiedź na wszystkie ważne dla mnie pytania, gdy tak długo szukałem prawdziwej i doskonałej miłości i nie znalazłem jej u żadnego człowieka, a Chrystus pokazał i udowodnił mi, że Jego miłość przewyższa każdą inną, kiedy szukałem prawdy i szczerości i u każdego człowieka znalazłem tylko nieudolną kopię tej prawdy, a Chrystus pokazał mi, że On jest źródłem autentycznej prawdy, kiedy szukałem człowieka, któremu można do końca zaufać, i Chrystus okazał się tym jednym, jedynym, nigdy niezawodnym, gdy tak jak temu głuchoniememu Chrystus otworzył mi oczy i uszy, czy mogę milczeć i nie mówić? Czy w ten sposób w słowniku moim może zabraknąć imienia Jezus? Czy mogę się wstydzić tego imienia? Czy powinienem bać się, że z powodu tego imienia będę wyśmiewany, mogę być posądzony, osądzony, a nawet znienawidzony? Nie da się milczeć. Przeciwnie, pragnie się wołać i krzyczeć. Szukasz szczęścia? Szukasz radości? Szukasz prawdziwej miłości? Przyjdź do Chrystusa. Każdy inny człowiek, choćby najbardziej święty, wcześniej czy później zawiedzie Cię. Chrystus nigdy Cię nie zawiedzie. Każdy dzień Twojego życia bez Chrystusa to dzień stracony. Życie bez Chrystusa to życie stracone. Nie czekaj, przyjdź do Chrystusa. W prostych słowach powiedz Mu o tym. Moją modlitwą jest, aby dzisiejsza audycja Wiera i Wolność okazała się dobrą zachętą do poczynienia tego najważniejszego kroku. Zapraszam. Również w imieniu Ani i Józefa Lupa. A co dzisiaj w audycji? Spotkanie z Ewangelią do kolejny fragment Ewangelii w prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Spotkanie z misjonarzem, część trzecia to reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie i się odpowiedź z nagrodami. Muzyka, śpiew a za moment utwór muzyczny, który wprowadzi nas w atmosferę słuchania. Nic nie zrobić im Jesteś dzieckiem miłości. Nie dogoni cię zło. Jesteś dzieckiem światłości. Nic nie zrobić im Jesteś dzieckiem miłości. Nie dogoni cię zło. Całeś, myślałeś, że świt. Ruszyłeś drogą na szczyt. Dość życzą, żyjesz więc żyj Dań śpiewaj, płaciec i pij. Wam mam i wciąż noc. Czai się zła nocy moc. Choć koło tłum jesteś sam. Wiadomość dla ciebie mam. Wiadomość dla ciebie mam. Jesteś dzieckiem światłości. Nic nie zrobić im rok. Jesteś dzieckiem miłości. Nie dogonicie zło! Jesteś dzieckiem światłości. nic nie zrobi ci mrok. Jesteś dzieckiem miłości, nie dogonicie zło. Mrok Jesteś dzieckiem miłości Nie dogonicie zło Jesteś dzieckiem światłości Nic nie zrobić ci mrok Jesteś dzieckiem miłości Nie dogonicie zło Przed tobą ciemność mgła Na drodze wyrwy wśród skał Czujesz, że wzmaga się wiatr W niej Wciąż więcej strat. Przed zerwany most, most. most. Czujesz, że blisko jest ktoś. Jest ktoś. Ktoś czeka byś wybrał sam. Sam, sam, sam. Wiadomość dla Ciebie mam. Wiadomość dla Ciebie mam. Jest dzieckiem światłości. nic nie zrobi Ci Jest dzieckiem miłości. Jesteś dzieckiem, jest nie jesteś dogoni Cię Dzieckiem jest, jesteś, jest, jesteś dzieckiem szatłości, jest, jesteś dzieckiem, zrobić rości. Jesteś jest, dzieckiem miłości. Jesteś jest, dzieckiem, Nie no, do niczysłości. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wersety od 10 do 18.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 Osobie przyjmującej przez wiarę Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec daje prawo stać się dzieckiem Boga Jako dzieci Boga mamy przywilej dostępu do Jego błogosławieństw I to niezależnie od tego jak przegraną była nasza przeszłość Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli I to łaskę za łaską gdy Morze Śródziemne odparuje część wody i jego poziom się obniża, Ocean Atlantycki wciska potężne masy wody przez cieśninę Gibraltarską i napełnia Morze Śródziemne. Gdy mamy nawiązaną relację, przyjaźń z Jezusem, to nasza siła, mądrość, pokój, radość, miłość, nadzieja mogą zacząć odparowywać. Ale Jego życie, które jest w nas, ponownie nas napełnia i nie dlatego, że coś mamy lub czegoś nie mamy, ale to z Jego powodu jesteśmy zasypywani błogosławieństwami. Moje zdrowie może być zabrane przez chorobę. Moje wykształcenie może przestać być brane pod uwagę. Moje mieszkanie może spłonąć. Moje dzieci mogą opuścić mój dom. Moja żona może umrzeć z powodu wlewu lub nowotworu. Moja młodość może być ukradziona przez starość. Moja reputacja może być podważona przez plotkarzy. Nie mam niczego, czego nie można byłoby mi zabrać. Ale jest coś, czego nie można mi w żaden sposób zabrać, ukraść, odebrać. Wierzę temu, co jest napisane w Bożym Słowie. Cytuję... Bóg zapewnił swoim dzieciom ten bezcenny dar wiecznego życia. Oczekuje was ono w niebiosach. Czyste, nieskażone, niezmienne, niezniszczalne. Dzięki swojej potężnej mocy Bóg, któremu ufacie, z pewnością was tam doprowadzi. Jestem zaakceptowany, ukochany, wybrany, uwolniony, przyjęty przez samego Boga. Mam przychylność samego Boga, nadzieję na przyszłość, dziedzictwo w niebie, usprawiedliwienie, poznanie Boga, miłość i dobroć Boga, bliską relację z Bogiem, pokój, obecność i prowadzenie przez Jego Ducha Świętego. Jestem odkupiony, zapieczętowany Duchem Świętym. Jestem dzieckiem Boga, mam Jego mądrość. To jest pełnia łaski. Teraz żyję nowym życiem, robiąc dobre rzeczy, nie po to, by na coś zasłużyć u Boga. Nie czynię dobra dlatego, że tak każe mi robić dekalog i prawo Boże. Prawo Boże przykazania nie sprawią, że będziemy się lepiej czuli. Ono uczyni, że będziemy się czuli gorzej. Prawo nie pomoże stać się nam lepszymi. Ono odsłoni nam to, jak źli jesteśmy. Prawo nie da nam pokoju i radości. Ono sprawi w nas poczucie winy. Prawo nie pomoże nam zobaczyć, na ile podrośliśmy. Ono pokaże nam jednak, ile nam jeszcze brakuje. Prawo, zakon, przykazania pokazują nam, ile nam brakuje, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Ale łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Łaska to hebrajskie cheset to miłość, która nie pozwoli ci odejść. Gdy młoda matka kładła spać swojego małego synka, zaczął on szlochać i płakać. Przytuliła synka mocno do siebie i zapytała, co się stało. Ciągle pochlipując powiedział, że bardzo tęskni za tatą. Wiedząc, że ojca chłopca nie będzie przez kilka dni z powodu wyjazdu służbowego, uścisnęła chłopca, położyła na łóżku i powiedziała, że za chwilę wróci. Po chwili rzeczywiście wróciła trzymając w ręku zdjęcie ojca chłopca. Postawiła to zdjęcie koło łóżka chłopca mówiąc, że gdy będzie się czuł bardzo osamotniony i stęskniony za tatą, to może spojrzeć na zdjęcie i być pewnym, że tata go kocha i już wkrótce wraca. Mały chłopiec w zamyśleniu patrzył na zdjęcie ojca stojące w ramce obok łóżka. Po chwili łzy ponownie zaczęły spływać mu po policzkach i powiedział – Chciałbym, aby tato wyszedł z tej ramki. Nasz Bóg Ojciec wyszedł z tej ramki. Jego imię brzmi – Jezus.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 przed pytaniem tam fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 7, wiersz 47, gdzie Chrystus mówi Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała, a ten komu mało się odpuszcza, mało kocha. Ten, komu więcej grzechów darowano, więcej kocha, komu mało darowano, mało kocha. Pytanie, w jaki sposób te słowa Chrystusa dotyczą Ciebie? W odpowiedzi na to pytanie mogą pomóc słowa zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, rozdział 2, wiersze 13 i 14. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 7, wiersz 47, gdzie Chrystus mówi Dlatego powiadam Ci,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 Zapraszam Państwa do wysłania fragmentów rozmowy z angielskim misjonarzem Tony Stone. Wiem, że bliski jest Ci Izrael. Tak, odczułam wielką miłość do Izraela i Izraelitów. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że moja matka była Żydówką. Wychowała się w ortodoksyjnym żydowskim domu. Kiedy miała 17 lat, spacerując po miejskim parku, zobaczyła wielki namiot, w którym chrześcijanie prowadzili ewangelizacyjne spotkania. Uwagę mojej mamy przyciągnęła muzyka i śpiew. Podeszła do wejścia, zamierzając jedynie posłuchać muzyki. Nie wiedząc kiedy, weszła do środka, usiadła i po raz pierwszy w życiu usłyszała o Joszua, Jezusie, Mesjaszu. Duch Święty zaczął działać w jej sercu. Stała się chrześcijanką. Dlatego mówiłem o pasji dla Jezusa. Moja mama także została odrzucona przez rodzinę. Dla Żydów stanie się chrześcijaninem, czy nawet wzywanie imienia Jezusa jest niezmiernie ubliżające. Moja mama cierpiała na skutek swojej decyzji. Poznała chrześcijan, a wśród nich również poznała mojego ojca, który był protestanckim kaznodzieją. Pobrali się i ja jestem ich pierwszym dzieckiem. Według prawa żydowskiego, z tego powodu, że moja matka, nie ojciec, ale matka jest narodowości żydowskiej, ja także jestem uważany za Żyda. Tak więc byłem wychowywany wielkiej miłości do Izraela. Mijały lata. Sam zacząłem studiować Biblię. Odkrywałem, jak wiele wydarzeń z historii powszechnej, historii świata. Opiera się o to, co wydarzyło się na Środkowym Wschodzie. To ma szczególne znaczenie, gdy mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa. Jak słucham doniesień prasowych, to mam taką świadomość, że coraz więcej uwagi światowej polityki jest skupione na Izraelu, na Palestynie, na tym, co dzieje się między Izraelczykami a Palestyńczykami. Tak. Muszę zaznaczyć, że nie wierzę, iż kiedykolwiek istniała lub zaistnieje polityczna odpowiedź do tej sytuacji. Żyłem wystarczająco długo, by widzieć różne konferencje pokojowe. Jestem wdzięczny, że takie wydarzenia mają miejsce, ale powtarzam, nie ma politycznej odpowiedzi na sytuację na Bliskim Wschodzie. Bardzo wyraźnie podkreślał, że nie ma takiej politycznej odpowiedzi na doprowadzenie pokoju w Izraelu. Dlaczego? Gdyż istota problemu nie leży w sferze politycznej ani ekonomicznej. To jest duchowy problem. To bardzo ciekawe, że właśnie Jerozolima stała się centrum konfliktu. Naród arabski chce Jerozolimy, podczas gdy Żydzi uznają Jerozolimę za swoją historyczną stolicę. I wszystko toczy się wokół tej sprawy. Ciekawy jest także fakt, że w Koranie, arabskim odpowiedniku Biblii, Jerozolima nie jest w ogóle wspominana, a postrzega się ją jako jedno z trzech najświętszych miejsc, nawiązując do snu Mahometa, w którym udał się on z Jerozolimy do nieba, a tam widział wiele wspaniałych rzeczy. Dlatego też Arabowie uznali to za część swego nauczania, chociaż te historie nie znajdują się w ich pismach. Z z chrześcijańskiego punktu widzenia Biblia bardzo jasno naucza, że Jezus przyjdzie powtórnie. Kiedy przyjdzie, objawi się w Jerozolimie. Jednym z warunków, znaków Jego przyjścia jest fakt, że to Żydzi będą tymi, którzy Go powitają. Jezus powiedział przed wniebowstąpieniem: Wy, i zwracał się wówczas wyłącznie do Żydów, nie zobaczycie mnie ponownie, aż do czasu, kiedy Wy, czyli Żydzi, powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Tak więc po pierwsze, Żydzi będą w Jerozolimie, po drugie, z naszego punktu widzenia niezmiernie ciekawym jest to, że będą mesjańscy Żydzi. Mówiąc inaczej, będą wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem i będą Go witać jako Tego, który przychodzi w imieniu Pana. Tak więc Islam jest zdeterminowany ku temu, żeby nie było Jerozolimy dla powtórnie przychodzącego Jezusa, ani dla Żydów, którzy będą gotowi wypowiedzieć te słowa. To stało się duchowym problemem, gdyż całe nauczanie o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa opiera się na zamieszkałej przez Żydów Jerozolimie. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że Jerozolima będzie ciągle zarządzana przez Żydów. Będzie pod ich kontrolą, pod kontrolą narodu wybranego. A z drugiej strony, gdy słucham przywódców arabskich, to słyszę, że oni nie wyobrażają sobie nigdzie indziej stolicy państwa palestyńskiego, jak tylko w Jerozolimie. I tu znowu dochodzi do nierozwiązywalnego konfliktu. Dokładnie. I dlatego, jak powiedziałem wcześniej, nie ma politycznej drogi do rozwiązania tej kwestii. Często jestem pytany o te zagadnienia. Przestałem się martwić tym, jak to wszystko się potoczy. Widzisz, czasem my sami staramy się to rozpracować, rozwiązać. Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi, Jakubowi, Izaakowi i potwierdził to przymierzem wobec króla Dawida. Potwierdził, iż wróci ona do Izraela. Kiedy słucham wiadomości, że Izrael oddaje Ziemię kawałek po kawałku, zastanawiam się, co będzie dalej. Czy odzyskają ją ponownie? Rozmyślałem o tym wszystkim, przecież ci premierzy nie powinni oddawać Ziemi. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to Boże zmartwienia, nie moje. To Bóg uczynił przymierze i jak go dotrzyma, nie mam pojęcia. Przestałem się o to niepokoić. Wiem, że to się wydarzy. bo wiem, że to się Thank you. Powiedziałeś, że proroctwa Starego Testamentu mówią, że w Jerozolimie będą Żydzi mesjańscy. Żydzi, którzy czekają na powtórne przyjście Jezusa, ale w tej chwili chyba nie ma zbyt wielu takich Żydów w Jerozolimie. To ciekawe pytanie, gdyż odpowiedź brzmi wielu i liczba się powiększa. Gwałtownie. Ostatnio jakieś dwa tygodnie temu odbywała się konferencja dla kobiet w Jerozolimie, mesjańska konferencja. Brały w niej udział żydowskie kobiety, chrześcijanki, jak również arabskie kobiety, które są chrześcijankami. I przez te trzy dni było na konferencji ponad trzy tysiące kobiet. Wszystkie pochodziły z tych ziem. Żydowskie i arabskie kobiety wyznające Jezusa jako swojego Zbawiciela. To były same kobiety. Szacuje się, że liczba wierzących Żydów, mesjańskich Żydów, żyjących w strefie Jerozolimy, może dochodzić do dziesięciu tysięcy. Jest to więcej niż kiedykolwiek dotąd w historii. Dość regularnie wracam do Izraela. Za każdym razem słyszę wspaniałe historie o ludziach, o Żydach, którzy przychodzą do Jezusa. Gdy jesteś w Izraelu, to masz możliwość spotkania się również z takimi ortodoksyjnymi Żydami. Jakie jest ich myślenie w kontekście powtórnego przyjścia Mesjasza? Bo dochodzą do nas takie informacje, że przygotowana jest jakaś nowa konstytucja, że część Żydów jest gotowa do założenia nowego państwa Izrael. Słyszymy wieści o przygotowaniach do odbudowy świątyni. Na ile jest to prawdziwe i jak mógłbyś to skomentować? Tak, to jest partly tak, to częściowo jest prawdą odpowiadając po kolei jeśli chodzi o Żydów ortodoksyjnych oni nie wierzą w ogóle, że Mesjasz powróci w najlepszym przypadku określają go jako dobrego nauczyciela, mówią o nim rabbi powiadają, że naucza o wartościowych rzeczy ale w rzeczywistości wciąż czekają na Mesjasza trzeba o tym pamiętać to dla nich bardzo ważne kiedy obchodzi się Paschem w takim ortodoksyjnym domu zawsze jest jedno miejsce wolne które jak wierzą zajmie Eliasz Eliasz ma przybyć dokładnie w święto Paschy i będzie poprzedzał przyjście Mesjasza. Ortodoksyni Żydzi rozmawiają o Mesjaszu, który przyjdzie, a nie przyszedł. Niektóre ugrupowania są niemal wojowniczo nastawione w tej kwestii, wrogie chrześcijaństwu, bardzo legalistyczne. Kiedy na przykład mamy spotkanie w kościele, mamy swój budynek kościelny w Izraelu, w okolicy zamieszkałej przez ortodoksów, to w czasie sabatu, to znaczy od piątkowego zachodu słońca do sobotniego zachodu, Musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jak będziemy się zachowywać. Gdyż, I tu nie przesadzam, jeśli idziesz ulicą i gdy ktoś idąc przed tobą wyrzucił papierek od cukierka i pochylasz się, żeby go podnieść, możesz być za to ukamienowany. Wykonałeś pracę w sabat. Oni są ekstremalnie legalistyczni. Trzeba być niezmiernie ostrożnym. Dochodzi nawet do tego, że stawiają szlabany na ulicach, przy których mieszkają ortodoksi, by nikt nimi nie chodził w czasie sabatu. To pierwsza odpowiedź. Ortodoksyjni Życi wyczekują przyjścia Mesjasza. Nie uznają tego faktu, że Mesjasz już przyszedł. Są także grupy, które spotykają się i planują rzeczy na powtórne przyjście Mesjasza. Ich Mesjasz, na którego czekają, nie przyjdzie tak, jak przyszedł Jezus. Ale według ich wyobrażeń przyjdzie on jako wielki przywódca wojskowy i doprowadzi Izrael do wspaniałego zwycięstwa. Rzecz jasna, robią też plany związane z tym, jak cała ta operacja będzie przebiegać. Trzeba być rozważny, słysząc rzeczy o świątyni. Niestety niektórzy ewangeliczni chrześcijanie zaczęli kłaść na to zagadnienie zbyt duży nacisk. Są czynione pewne przygotowania do przyjścia Mesjasza, które według wierzących Żydów powinny mieć miejsce, i są to widoczne rzeczy. Są przygotowywane elementy wyposażenia świątyni. W pewnym więc sensie to jest prawdą, jednak niektórzy kładą na te rzeczy stosunkowo zbyt wielki nacisk. I znów wracamy do poprzedniego wątku, gdyż meczet stoi w miejscu, gdzie stała świątynia. Biblia mówi, że będzie czas, kiedy miejsce święte będzie deptane przez pogan. Żaden ortodoksyjny Żyd nie postawi swojej stopy na Świętej Górze, gdyż według nich jest ona zbrukana przez pogran. Chrześcijańscy turyści odwiedzają to miejsce. Stoi tam znany meczet ze złotymi salami, dokładnie na środku wzgórza, blisko miejsca, w którym stała świątynia. Jest wybudowany na skale Góry Moria, gdzie historycznie niemal pewnym jest, że Abraham miał ofiarować Bogu Izaaka. Ta skała jest bardzo ważna dla islamu, chrześcijaństwa i Izraelitów. Znajduje się na szczycie Góry Moria, gdzie była zbudowana świątynia Salomona. Podróżowaliśmy razem z Tobą po różnych krajach. Na koniec wróćmy jeszcze do Europy, do Europy, która się jednoczy, a jednocześnie stoi przed mnóstwem problemów. Jak widzisz przyszłość takiego zjednoczonego świata z tak wieloma problemami? Jeśli chodzi o jednoczenie się Europy, o jednoczenie się rynku gospodarczego, to jest polityka poszczególnych narodów i nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie. Wielka Brytania jest zaangażowana w jednoczącą się Europę od wielu lat jesteśmy jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Nie wiem dużo o życiu poza tym układem, gdyż już przez długie lata jesteśmy jego częścią, ale wiem, że jako naród jesteśmy bardzo przychylni Polsce i jej uczestnictwu w zjednoczonej Europie. Poza tym układem polityka, gospodarka jest zależna od indywidualnych decyzji poszczególnych państw. Ale myślę, że taka czy inna Europa nie rozwiązuje problemów ludzkiego serca. To, że nazywamy siebie Europejczykami, nie zmienia faktu, kim naprawdę jesteśmy. Wszyscy z natury jesteśmy grzesznikami. Grzech jest częścią naszej natury. I właśnie grzech jest przyczyną problemów. Nie wynikają one z polityki politycznych zagadnień, z którymi się utożsamiamy lub też nie, ale wszystkie one pochodzą z naszego serca. Biblia powiada, że to serce człowieka jest zepsute. Odpowiedzią na to jest zmiana serca. I według mego poznania jedyną osobą, która może przemienić ludzkie serce, jest Jezus. I jeśli, oczywiście, że pozostaje to ciągle w sferze marzeń, by wszystkie narody uznały Jezusa za swojego przywódcę, króla, żylibyśmy w pokoju. To właśnie będzie miało miejsce, kiedy Jezus powróci, by objąć panowanie. Jest nazwany księciem pokoju. To jeden z jego tytułów. I to będzie jedyny okres, kiedy doświadczymy na ziemi międzynarodowego pokoju. Możemy próbować tych wszystkich rzeczy. Mogą one mieć wartość ekonomiczną, polityczną, ale z pewnością nie zmieni się naród, kraj, jeśli nie zmienią się jednostki, a tylko Chrystus może to uczynić. I już na koniec, jakie jest Twoje życzenie dla Polaków? Cóż, gdziekolwiek na świecie zadano mi to pytanie, czy to w Afryce, czy Japonii, moja odpowiedź będzie ta sama. Musimy myśleć o tym, co wieczne. Musimy przestać tak bardzo koncentrować się na karmieniu, ubieraniu naszego ciała, a zacząć troszczyć się o relację, jaką mamy z Jezusem To jest moim życzeniem wszędzie, gdzie jestem Dla mnie nie jest istotne, jakim językiem mówią ludzie Na jakim etapie jest ich kultura, czy są biedni, czy bogaci Świat potrzebuje Jezusa Dlatego moja rada i moje życzenie dla Polaków Są takie same jak dla wszystkich innych ludzi Musimy zatroszczyć się o swoją duszę Jakie znaczenie mają wszystkie inne rzeczy Jeśli utracimy naszą duszę Polska stała się częścią Unii Europejskiej Korzysta z jej dóbr na gospodarczej, ekonomicznej płaszczyźnie ale wszystkie te rzeczy są ograniczone czasem. Jedyne, co jest wieczne, co ma wieczne znaczenie, to gdzie jestem, jeśli chodzi o relację z Jezusem Chrystusem. Jedyny sposób, by poznać Boga, jest możliwy przez Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak więc mówię ludziom, potrzebujecie więcej Kościoła, więcej religii. Nie, mówię po prostu, potrzebujecie Chrystusa. I On czeka na tych, którzy Go szukają. Ale prawdopodobnie potrzebujesz and i jest dostępny dla tych, Słuchali Państwo rozmowy z angielskim misjonarzem Tony Stone. oczach cię 你聰明<平> miesiąc czerwiec to dobry czas na przebywanie w parku a szczególnie w niedzielę słuchacze audycji Wiara i Wolność są zaproszeni na piknik w niedzielę 15 czerwca działka lub lota numer 12 piknik będzie w parku blisko ulic Irving Park i Cumberland w niedzielę 15 czerwca. Działka lub lota numer 12. Początek o godzinie 1 po południu. Po więcej informacji: można telefonować na numer 931 1,4. 01, dziewięć, trzy, jeden, jeden, cztery, zero jeden, kierunkowy siedem, siedem, trzy zapraszamy.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 Darował nam wszystkie występki, skreśliwszy zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Pismo Święte mówiąc do nas o długach i o darowaniu długów często przedstawia nam te sprawy przez porównanie i na zasadzie kontrastu. Oczywiście darowanie długów odnosi się tu do darowania grzechów. Jednym z takich przykładów jest przypowieść Chrystusa zapisana w Ewangelii Mateusza, rozdział 18, wiersz 23-28. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z jego dziećmi i z całym jego mieniem, aby też, aby w ten sposób dług odzyskał. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował, Lecz gdy sługa ten wyszedł, spotkał jednego ze spółsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął go dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Informacja ta zaczyna się od zwrócenia naszej uwagi, na jakich prawach działa i funkcjonuje Królestwo Niebieskie. Następnie Chrystus przedstawia nam sytuację króla, który reagując na prośbę darował swojemu dłużnikowi 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów to w przeliczeniu na dolary około 10 milionów dolarów. Król darował swojemu dłużnikowi 10 milionów dolarów. A co ten człowiek zrobił? Gdy do niego przyszedł jego dłużnik, który był mu winien około 15 dolarów, ten chwycił go, dusił, a następnie Oddał go do więzienia. Innym przykładem darowania jest sytuacja, gdy Chrystus przychodzi do domu faryzeusza i tam spotyka kobietę uprawiającą prostytucję. Kiedy faryzeusz jest bardzo oburzony, że Chrystus pozwolił tej kobiecie dotykać go, Chrystus daje mu przykład zapisany dla nas w Ewangelii Łukasza, rozdział 7, wiersz 41. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie bardziej go kochał? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu. A nie podałeś mi wody do nóg, a ona łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała a ten, komu mało się odpuszcza, mało kocha. Do niej Chrystus rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Zrozumienie darowania długu jest bardzo trudne, tak długo, jak długo nie doświadczysz całkowitego darowania wszystkich grzechów przez Chrystusa. Mimo, że człowiekowi z pierwszej przypowieści zostało darowane 10 milionów dolarów, on nadal tego nie rozumiał i nie docenił. Skąd to wiemy? Bo nie potrafił on darować swojemu dłużnikowi 15 dolarów. Różni ludzie reagują różnie na te same sytuacje. Naturalną reakcją ludzką jest to, że jeśli ktoś daruje ci dużo, jesteś tym bardziej wdzięcznym. Ale są też ludzie, którzy tak nie reagują. Którzy to ludzie? Przeważnie są to osoby, którzy ze względu na swoje stanowiska urzędowe, społeczne, czy stanowiska hierarchii, w hierarchii władzy religijnej uważają siebie za wyżej postawionych i za lepszych. Właśnie duma i pycha jest tu przeszkodą. Pycha nie pozwala człowiekowi przyznać się, kim naprawdę jest. Również pycha religijna. I już to ludzi nie potrafi przyjść do Chrystusa, wyznać przed Nim, że jest grzesznikiem tylko dlatego, że uważa siebie za dobrego człowieka. Osoby te nie potrafią ugiąć się, bo są przekonani, że za ich dobroć Chrystus jest im coś dłużny. W ten sposób za ich dobroć Chrystus ma obowiązek uczynić dla nich cokolwiek. Rodzimy się jako dłużnicy Boga. Wśród nas i wokół nas są dwie grupy ludzi. Ci, którym Chrystus darował już dług oczyszczający ich ze wszystkich grzechów oraz ludzie, którzy dalej są dłużnikami Boga. Bo Chrystus nie zmazał z ich kąta całego długu, mimo że ludzie ci są religijni i chodzą do spowiedzi. Przed chwilą czytaliśmy słowa zapisane w liście do Kolosan, rozdział 2, wiersze 13 i 14. I was umarłszych na skutek występków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 tylko do tych, którym wszystkie grzechy już zostały darowane, gdy przyszli do Chrystusa. Wyznali, że ludzkimi sposobami ich długi, czyli grzechy, nie mogą być zmazane i uznali, że tylko Chrystus może oczyścić ich ze wszystkich grzechów, tych przeszłych, dzisiejszych, jak i przyszłych. Pytaniem było, w jaki sposób słowa Chrystusa dotyczą Ciebie? Przede wszystkim zapytaj siebie, do której grupy ludzi należysz. Czy do tych ludzi, którym Chrystus już skreślił zapis dłużny, obciążający ich, czy do tych, wobec których ten zapis dłużny, obciążający ich, jeszcze nie został skreślony i jest on nadal na twoim koncie i będzie na twoim koncie tak długo, dopóki nie skreśli go Chrystus.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 Witam wszystkich naszych tak stałych i nowych słuchaczy i zapraszam na radiowe spotkania biblijne. Żyjemy w świecie techniki i postępu technicznego. Przemysł, aby zadowolić klienta, wykonuje coraz lepsze produkty. W 1990 roku dyrekcja Motorola ogłosiła światu, że w roku 2000 będzie wykonywać produkty doskonałe i bez defektu. Produkty Motoroli miały być doskonałe Miały być w 100% doskonałe I Czy Motorola wykonuje produkty bez defektu? Produkty w 100% doskonałe? Wiemy, że nie Ktoś powie Ich produkty są w 99% doskonałe Aż w 99% doskonałe To wspaniale To bardzo wysoka jakość Tylko 1% tylko mały 1% produktów ma defekt. Możemy być zadowoleni, czy nie? Kto chciałby zawracać sobie głowę, patrząc na 1%? Właśnie, dzisiaj zastanowimy się, czym jest 1% niedoskonałości. Jakie są konsekwencje tego, gdy ktoś robi coś wspaniale. Tak wspaniale, że zawodzi tylko w małym 1%. Ludzie popełniają pomyłki. Gdy w ciągu roku ludzie popełniają pomyłki tylko w 1%, w jaki sposób my to doświadczamy? Co dzieje się, gdy jest tylko 1% pomyłki? Skorzystajmy ze statystyki. Gdy jest 1% pomyłki, to 2 miliony dokumentów jest zagubionych przez Urząd Podatkowy. Cztery dni w roku pijemy nieczystą, skażoną wodę. 4380 nowonarodzonych dzieci jest pomyłkowo przekazywanych innym rodzicom. 268 500 opon samochodowych będzie wyprodukowanych w tym roku z defektem. 67 125 samochodów będzie wykonanych z wadami. 22 000 czeków wypisanych w banku na konto innego klienta. Tylko 1% pomyłki. Ponad 132 miliony puszek Pepsi będzie w tym roku wyprodukowanych i odrzuconych. 7300 pomyłek przy lądowaniu samolotów na lotnisku O'Hare w ciągu roku. 291 zainstalowanych wadliwych rozruszników serca. 20 tysięcy recept wypisanych pomyłkowo. Pacjenci otrzymają złe leki. 5 tysięcy operacji wykonanych pomyłkowo w tym roku. Przytoczone cyfry to pomyłki ludzkie tylko w jednym procencie 99% spraw załatwiono prawidłowo 99 produktów wykonano prawidłowo, a tylko 1% pomyłki Czy jest to duży problem, czy mały? Kto z nas chciałby znaleźć się w powyższej jednoprocentowej statystyce? Kto z nas jest gotowy, aby być ofiarą tylko jednoprocentowej pomyłki ludzkiej? A jak te sprawy wyglądają z naszym Życiem duchowym Ludzie mówią Nie jest ze mną tak źle Popełnią tylko małe grzechy Co czytamy na temat Małych grzechów W liście apostoła Jakuba W rozdziale drugim wiersz 10 Czytamy coś na ten temat Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo Wszystkie przykazania A uchyby jednym Stanie się winnym wszystkiego tym samym liście, ale w, przeczytajmy to jeszcze w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Jest tam napisane troszkę inaczej to znaczy to samo, ale przy użyciu innych słów. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie. Ponosi winę za wszystkie przykazania. To jest trochę dziwne. Nawet może dla niektórych osób trochę dziwne. Jedno przykazanie, jest 10 przykazań, a jedno przykazanie niewypełnione, jakby anuluje, m, ignoruje, a jest ważniejsze niby, bo tamte 9 się nie liczą. To, to, jest, to jest troszkę może dziwne, bo jeśli ktoś to czytał, to na pewno zastanawiał się, ale jeśli ktoś nie czytał, to może zabrzmiało to bardzo dziwne. Jak to, jak to jest możliwe? WPNA, Oak Park, Chicago. Ktoś kiedyś powiedział, że mała odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Tym kimś, tym kimś był Pan Jezus. Ale wiedzą o tym także panie, które pieką ciasta czy też ch chleb, że tak się dzieje. A... Podam przykład, który tak mi się nasunął. Bóg, który stworzył świat i wie jak świat pracuje, a także zna człowieka. Przykład z wojska może pierwszy, że kiedy się kompletuje jakąś specjalną jednostkę, do specjalnych zadań, wybiera się najlepszych y, ludzi i y, słyszałem i także widziałam na filmach kiedy jeden taki żołnierz słabnie lub y, nawala jak to się mówi to się go zostawia, żeby nie, nie, nie popsuł akcji w przyrodzie jest podobnie, kiedy jedna zwierzę słabnie, to często reszta zwierząt y, potrafi zostawić to zwierzę aby, aby przeżyło I, i podobnie jest tutaj, kiedy Bóg jest święty kiedy widzi człowieka, który ma małą odrobinę e, skazy, nie może e, e, go przyjąć. Nie Może pozwolić na to, żeby to małe zanieczyszczenie, ten małe, to małe zakwaszenie dostało się e, w jego pobliże, w jego miejsce święte, doskonałe, czyste. Więc e, może to brzmieć troszeczkę dziwnie na początku, ale jeśli naprawdę stanowimy się, kim jest Pan Bóg, to może nie jest to aż tak dziwne. Właśnie dałeś parę przykładów z życia, bo te chyba najbardziej nas przekonują, jak to się dzieje. Ja posłużę się jeszcze innym przykładem, które może zdarzyć się właśnie w kuchni. Jeśli ktoś robi jajecznicę, lubi robić, umie robić, może się to zdarzyć. Przygotowujesz na przykład jajecznicę dla rodziny i masz w lodówce 7 jajek, Patelnia rozgrzana I wbijasz jajka po kolei Jedno, drugie, następne Piąte, szóste Robisz to pierwszy raz Wszystko idzie gładko i wspaniale Wbijasz jajko siódme Ostatnie Niektórzy powiedzą Łups, siódme jajko śmierdzi Chwila zawahania Co mam robić? Sześć jajek dobrych, siódme śmierdzi Co mam czynić? Tylko jedno śmierdzi Mieszasz, solisz, trochę pieprzu Podajesz na stół rodzinie Gdy rodzina zwącha śmierdzącą jajecznicę Co im powiesz? Czy przekonasz ich, że to mało ważny grzech Bo tylko jedno jajko zepsute? Czy powiesz im, kochani, to nieważne Albo może powiesz, to mało ważne? A właśnie tak ludzie próbują, tak może my próbujemy wytłumaczyć się przed Bogiem wobec swoich małych grzechów, tak zwanych małych grzechów, bo u Pana Boga, no, wygląda, że, że wygląda, że wygląda to inaczej. Dlaczego tak jest? Bo, bo Pan Bóg jest święty, jest czysty, w stu procentach czysty, doskonały. Wielu miejscach ten temat pisze Między innymi pisze na ten temat w Apokalipsie rozdział 21, wiersz 1 i 2. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma, i miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako blubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. A nic nieczystego do Niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Tak. Jest tu mowa o świętym mieście Jeruzalem, ale to jest drugorzędna sprawa w naszej dyskusji. Ale w 27 wierszu czytamy i nic nieczystego do niego nie wejdzie. Nic nieczystego. A co to znaczy nic? Jaki to jest procent? Nic. 0% 0% to znaczy, że do tego nowego miasta do, do tego nowego nieba i nowej ziemi co wejdzie, kto wejdzie to musi być 100% czysty 100% dlatego Pan Bóg między innymi dlatego ma uczynić nową ziemię i nowe niebo bo przecież mógłby naprawiać to stare, mógłby połatać jakoś tą starą ziemię to stare niebo i powiedzieć, no trochę tam się jeszcze zabrudziło, tam niewysprzątane jest doskonale, ale naprawione w miarę wygląda, w miarę dobrze. A on, jak pisze, uczyni nowe. On ma upodobanie w nowym, w czystym, doskonałym. I no właśnie, dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg przywiązuje tak dużą wagę do każdego grzechu? Mówiłeś wcześniej, a Mówiłeś, Michał, że, że, był taki kiedyś taki ktoś, kto, kto był przyczyną tego problemu? Tak, jego w, w imię był, to był pierwszy człowiek, który e, e, był stworzony przez Pana Boga i a, a, jeden błąd wystarczył, aby aby został pozbawiony raju i wszystkiego, co było dostępne w raju, błogosławieństwa, a przede wszystkim e, możliwości e, przebywania z Bogiem, e, czyli a, oglądania Boga. I przez mały błąd, przez jeden, jeden mały błąd, tak dla niektórych można było powiedzieć, ale był to błąd, by kiedy nazywamy błąd w nieposłuszeństwie jest to nieposłuszeństwo wobec Boga, nieposłuszeństwo wobec przykazań Bożych, to się nazywa grzech kiedy on skrzeszył y, za namową Ewy został pozbawiony tego błogosławieństwa i cała ludzkość y, włącznie z nami musimy za to płacić tak, między innymi dlatego i my dzisiaj o tym mówimy bo gdyby nie Adam i Ewa i gdyby nie ten jeden grzech to nawet dzisiaj nie byłoby powodu żeby o tym mówić, ale zobaczmy co spowodował ten jeden grzech Tyle tysięcy lat Problemów na świecie Tyle bólu Tyle krwi przelanej, tyle cierpienia Tyle wojen Tyle głodu Tyle tortur Tylko Przez ten jeden grzech Właśnie Wróćmy znowu na, na, na nasze podwórko I zobaczmy co dzieje się Jeśli masz na, na swojej działce Pięknej, wypo, wy, wy, wypielęgnowanej Masz jeden chwast i co się dzieje, gdy ty nie zajmiesz się tym chwastem? A, dzisiaj widziałem e, skrzynkę z, le, z, z kwiatami, może <śmiech> to były same lebiody. E, jeśli ktoś wie, jak lebioda wygląda, to jest taki pospolity chwast rosnący w Polsce. Ja mam sam ogródek i powiem szczerze, że i, i jest to obraz dzisiejszego świata, że nawet jeśli pozbędę się któregoś chwastu, e, wszystkich chwastów, to wyrosną nowe. Jest to dowód na to, że w dalszej może części programu wyjaśnimy, że nie jesteśmy w stanie wyzbyć się tych malutkich, już nie mówiąc o dużych grzechach, jeśli byśmy mieli nawet je podzielić w ten sposób. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jeśli nie zadbamy o ten jeden chwast na działce, tylko zostawimy go na jakiś czas, to co się z tym chwastem dzieje? No, rośnie w piękną dużą roślinę. Może no. w brzydką dużą no roślinę. No i co jeszcze i wyzrost i, i, i daje więcej takich... mnoży się, mnoży się, tak. mnoży się aż się tak, za, u, tak się, a mnoży, że cała działka jest pokryta chwastami a zaczęło się od jednego małego, niepozornego chwastu właśnie i dlatego wracając do naszego życia duchowego zwróćmy uwagę co się dzieje z tak zwanym małym grzechem, takim drobnym grzechem, są takie grzechy i w, na przykład w dziesięciu przykazaniach mamy taki, takie jedno przykazanie, które mówi nie pożądaj. Co to jest pożądaj? czy to jest jakaś działalność? Czy to jest jakiś czyn pożądać? To może nam zająć jedną sekundę, kiedy przechodzimy ulicą i jeśli jesteś mężczyzną, to spoglądasz na piękne kobiety. Nie trudno mieć zaraz niewłaściwe, niemoralne myśli kiedy widzimy sąsiada, że ma lepszy samochód też nam, jak to się mówi w cudzysłowie, może powiem, ślina leci a w, wszyscy musimy się podpisać że mamy takie myśli, wszyscy jesteśmy y, y, pożądaliśmy i y, y, y, pożądamy od czasu do czasu, jest to y, bardzo pospolity grzech, jeśli mogę tak zauważyć ba, i bardzo mały, taki bardzo niewinny nawet czasem, ale napisany jest nie pożądaj, a więc w związku z tym jest to Wbrew, jest to przeciwko dziesięciu przekazaniom. I była wcześniej statystyka, więc jeszcze raz użyjmy statystyki, żeby to lepiej zobrazować, przybliżyć, jak to wygląda. I załóżmy, że taką myśl, pożądania, zdarzy ci się taka jedna myśl raz dziennie. Tylko jeden mały grzech dziennie. I co? I tylko 365 małych grzechów w roku. I załóżmy, że żyjesz 70 lat, będziesz żyć 70 lat i w ciągu 70 lat życia na Twoim koncie będzie 25 550 grzechów. 25 550 grzechów. Gdybyś stanął, czy stanęła przed sędzią tu na ziemi, w sądzie, a on otwarł księgę na kartach, której zapisane jest ponad 25 tysięcy wykroczeń. Jaki wyrok ogłosiłby ten sędzia ziemski? Czy powiedziałby To drobnostka To takie małe wykroczenia Ponad 25 tysięcy takich Małych wykroczeń Nie przejmuj się Czy tak by powiedział sędzia? Właśnie Wiemy doskonale, że tak by nie powiedział Mimo, że to jest człowiek Że czasem e, sędzia W sądzie też ma Serce Które potrafi się zlitować Ale gdyby zobaczył taką ilość małych grzechów. Tysiące, tysięcy grzechów. Tak. W Piśmie Świętym często jest powtarzane, że Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. My y, może rozumiemy to w taki sposób, że Bóg jest sprawiedliwy, ale też miłosierny. I to jest, i to prawda. Ale właśnie to drugie, te miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. Bóg będzie sprawiedliwy nad, y, w, w dzień ostateczny i będzie rozliczał od najmniejszego do największego przewinienia nie i o niczym nie zapomni. Powiedział, że grzech, każdy grzech musi być ukarany. Nie pozostanie bez ukarania. Oto świat nasz no i już nadchodzi na obłokach, ty go ujrzę, na swą twarz Bracie, czyż gotowy, gotów państw spotkać się. Bracie, czyś gotowy, tu dzisiaj Północ, północ, lub teraz nastanie świat Może to być nawet w środku dnia, gdy usłyszysz krzyk na niebie Wtedy zostaw ten rozbity twar radzie czyś gotowy, to tu w spotkacie. spotka się? Bracie, gotowy, są tu jest dzień? Co Możą księgi, księgi, co czynić masz? Co odpowiesz, gdy na głos czytać będą twoje grzechy, kiedy będziesz tak przed trolem pana chwała, jego wzrok jak płonic serce, te czynić nieźle. Radzie, czyś gotowy, gotów państwo, spotkać się. Radzie, czyś gotowy, oto sądowie. Jeśli już mówimy o księgach, o zapisach w księgach, to jest coś na ten temat napisane w Apokalipsie, w ostatniej księdze. Biblii, gdzie tam dużo jest napisane o tych czasach ostatecznych, o sądzie ostatecznym. Więc przeczytajmy jeszcze fragment z Apokalipsy 20, wiersz 12. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojący przed tronem, a otwarto księgi i inną księgę otwarto, którą jest księga życia, i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Właśnie, jest tutaj tema, temat księgi, jest tu napisane o księdze, która zostanie na końcu otwarta i jest, jest napisane o drugiej księdze, w, o której pisze, że jeśli je, je, imię człowieka nie znajdzie się w tej księdze, to będzie wrzucony do jeziora ognia a więc jest, na, jest księga grzechów i jest księga baranka i właśnie kto jest zapisany w jednej księdze, a kto jest zapisany w drugiej księdze w takich prostych słowach spróbujmy jeszcze przypomnieć, bo mówi się o tym często w tych audycjach, ale może ktoś pierwszy raz słucha kto jest zapisany w jednej księdze, a kto jest zapisany w drugiej księdze Księga Życia. Dlaczego tak się nazywa? Ponieważ jest to... Księga... Jest, są to osoby, które mają życie. Są to osoby, które e, e, zapisały. Czytaliśmy wszędzie w Księdze Życia Baranka. Są to ludzie, za których umarł baranek. Za których umarł Pan Jezus. E, dzisiaj czytałem w Piśmie Świętym, którzy zostali pokropieni krwią baranka. Ci, tak. którzy kąpią się w krwi baranka Jest tyle wersetów w Biblii, które Tłumaczą, co to znaczy być w Księdze Życia To znaczy, że są to ludzie Którzy, którzy Zaufali, zawierzyli swoje życie Chrystusowi I w tym momencie W, w tym dniu, kiedy to uczynili a, Zostali obmyci Swoich wszystkich grzechów Również z tych maleńkich w 100% stu zostali oczyszczeni I z ich imię jest zapisane W Księdze Życia to znaczy, że y, oni nigdy nie umarli Też jest mowa o tych Chociaż ich ciała umarły To oni nigdy nie są uważani za Umarłe osoby według Boga Kiedy Pismo Święte mówi o nich, że zasnęli w Chrystusie tak. Na przykład bardzo często czytałem w listach apostołów że O tych ludziach, że zasnęli w Chrystusie A więc nawet słowo śmierć jest tam nieużyte Ale zasnęli, bo różnica między śmiercią a snem Jest, że snem jest w tymczasowie A śmierć jest a wieczna więc o co się rozbija ta batalia duchowa człowieka? Właśnie zwróćmy uwagę, bo mówiliśmy, że będzie sąd, że będą księgi. I w Ewangelii Jana, rozdział 5, pier, wiersz 24, Chrystus w tej Ewangelii, w tym wersecie mówi coś, coś bardzo ważnego. Przeczytajmy to. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy, ufa temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz już przyszedł z śmierci do życia. Popatrzmy tu na to, co jest tu zapisane. Nie stanie przed sądem. Ludzie mówią, będzie sąd ostateczny. Wszyscy o tym wiedzą. Trzeba stanąć na sądzie ostatecznym. A tu, co pisze? Nie stanie przed sądem. Dlaczego nie stanie? Bo już przeszedł z śmierci do życia. To znaczy, nie będzie osądzony. Pamiętajmy, drodzy, że na sądzie ostatecznym staną ludzie tylko po to, aby odebrać karę. Na sądzie ostatecznym nie będzie nagród. I ten, który, którego imię jest zapisane w Księdze Baranka, w Księdze Życia, nie stanie przed sądem. Bo kiedy zapada wyrok? Zapada wyrok już tu, na tak. ziemi. Ludzie, którzy uwierzyli, mogą określić się nowonarodzonymi. I jest takie powiedzenie, że kto się dwa razy narodził na tej ziemi i raz umiera... Natomiast e, ponieważ są też dwie śmierci Śmierć ta działa, którą znamy I później druga śmierć, śmierć e, oddzielenie. Czyli oddzielenie od Boga Ducha od Boga na, na wieczność Pismo mówi o dwóch księgach Pismo mówi o dwóch rodzajach śmierci W której księdze zapisane jest Twoje imię Bo jak czytaliśmy Nic i, i nikt nieczysty nie wejdzie do nowego nieba I do nowej ziemi Nawet gdyby ktoś był nieczysty Tylko w jednym procencie nie wejdzie tam jak możesz otrzymać tę 100% czystość? Pismo mówi, że gdy przyjdziesz do Chrystusa i zaufasz Mu w 100%, otrzymujesz białą szatę, która jest w 100% czysta. Chrystus okrywa Cię tą białą, czystą szatą. Dokładnie taką, jaką noszą aniołowie. Bez tej szaty nie możesz tam wejść. Tak jak czytamy właśnie w Apokalipsie. Dlatego, czy, że nas, nasz czas się kończy, Dziękuję Michałowi za udział. Dziękuję.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 40 lub 708 456 3887